Co jakiś czas pojawia się we mnie pytanie, czy jestem właściwą osobą na tym miejscu. Zanim usłyszę pośpieszne słowa potwierdzenia, akceptacji, pociechy, czegokolwiek, chciałbym, abyśmy trochę głębiej zastanowili się nad tym, to, co teraz powiedziałem. W kontekście i mojej osoby, ale nie tylko mojej osoby. Co jakiś czas wraca taka fala refleksji myśli, czy to, co mówię i robię, na pewno ma sens. A co to znaczy, czy ma sens? Dla mnie odpowiedź jest prosta. Jeśli to, co mówię, to jak żyję, ma pozytywny wpływ na czyjeś życie, to wtedy tak. Jeśli zaś tego wpływu, tego przełożenia nie ma, to to pytanie będzie wracać. Dlatego, że chciałbym, aby moje życie i moja służba miały sens. Chciałbym, aby to, co dzieje się między nami, ta interakcja, te wzajemne wpływy, bo to nie jest tylko tak, że ja mam na was wpływ, ale wy również na mnie, aby miały wpływ sensowny, głęboki, pozytywny, owocny. I jak powiedziałem, nie chodzi mi o pośpieszne komplementy, ale odpowiedź na pytanie, czy naprawdę jestem głosem Pana dla kogokolwiek dzisiaj? Czy naprawdę jestem Bożym narzędziem dla Kościoła? dla kogokolwiek. Narzędziem, które wywołuje skutek, zmianę, poprawę, umocnienie, zrozumienie, zachętę, może pokutę. Bo jeśli z tego, co mówię, z tego, co przekazuję, z tego, jak żyję, nie wynika nic z tych rzeczy, to tak naprawdę jestem tylko chrześcijańskim prelegentem, który wypełnia tutaj jakiś czas przewidziany w grafiku i czasami powie bardziej interesujące, czasami mniej interesujące kazanie, i to wszystko, o którym zapominamy już następnego dnia, ba, już po obiedzie, myśli nasze są zupełnie gdzieś indziej. A więc pytanie, czy jestem narzędziem w ręku Boga, czy jestem narzędziem czegoś, o czym zaraz powiem, użyję pewnego terminu. Bo jeśli nie, a ludzie tworzący Kościół żyją, owszem, poprawnym życiem, ale bez głębi, bez doświadczania Bożego działania, bez prowadzenia Ducha Świętego, skupieni na sobie, na swoich sprawach, na swojej pracy, na swoim domu, na swojej rodzinie i obserwują to, co się dzieje, nie angażując się tak naprawdę, to nie ma sensu. No chyba, że umówimy się na taką formułę i ona nam będzie pasować. No to wtedy tak. Ale mi ta formuła nie odpowiada. I nigdy się na nią nie umówię. Kiedyś pewien przebudzeniowy kaznodzieja, nie pamiętam nazwiska, to było w Anglii i on modlił się tak. Boże, użyj mnie albo mnie zabij. Ja nie mam w sobie aż tyle determinacji, aby tak się modlić. Jedyne, na co mógłbym, mógłbym się zdobyć, to jest Boże, użyj mnie albo mnie stąd zabierz. Gdzieś indziej. Zaznaczyłem już, że to działa w dwie strony. Możliwe jest słyszeć Boży głos przez człowieka i ten głos odrzucić, lekceważyć, sprzeciwić mu się. I w tym dzisiejszym dzieleniu się chcę skupić się na jedną z metod, jakich Bóg często używa wobec człowieka. Ta metoda nazywa się konfrontacja. To słowo zrobiło, powiem, chyba zawrotną karierę w ostatnich latach w kręgach kaznodziejskich. Dość często słyszymy o tym, że musimy być skonfrontowani z czymś, z kimś, z samymi sobą, z Bogiem, z Bożym Słowem. Myślę, że to jest... Właściwe podejście. Słownik mówi, że konfrontacja to porównanie z kimś, z czymś. To spór, konflikt z kimś, z czymś. To walka z kimś, z czymś. To zeznania, które mają doprowadzić do wyjaśnienia okoliczności sytuacji. Mam też wrażenie, że to słowo konfrontacja używane jest w odcieniu może czasami bardziej diagnozy, rozpoznania. Bo myślę, że konfrontacja bez diagnozy jest tylko bólem. Diagnoza pozwala skonfrontować w odpowiedni sposób, z odpowiednią treścią, w odpowiednim duchu, z odpowiednim słowem. Konfrontacja na zimno jest tak jak operacja bez znieczulenia. Dlatego potrzebna jest diagnoza. I chciałbym, żebyście wiedzieli, że kiedy mówię o konfrontacji, mam na myśli też diagnozę, rozpoznanie. Nie taką, wiecie, brutalną konfrontację, bo Słowo Boże mówi tak i koniec, ale... Powiedz mi, co dzieje się w twoim życiu? Dlaczego nie ma tego owocu? Albo jak mógłbym ci pomóc? Może razem dojdziemy do jakiegoś punktu. Dziś trzy obrazy osób, które były konfrontowane to są obrazy z Biblii. To osoby reprezentują bardzo różne środowiska i postawy. Pierwszą postacią jest Faraon. To ten czas, kiedy Izrael jęczał w niewoli w Egipcie i wtedy Bóg powołał Mojżesza. Możesz po pewnych oporach wraz ze swoim bratem Aaronem przyszli do Faraona i mówią, wypuść lud mój, mówi Pan. Mówi Jahwe. Faraon roześmiał się im w twarz. Mówi, nie ma takiej opcji. Kim wy jesteście? Jaki Bóg? I czytamy o chyba największej konfrontacji w historii. Konfrontacji człowieka z Bogiem. Konfrontacji, która dotknęła nie tylko Faraona, ale cały Egipt. Faraon reprezentuje Bożego wroga, człowieka dalekiego od chęci pełnienia woli Bożej, który nie daje się niczym przekonać ani złamać. Jeśli zmienia zdanie, to tylko na chwilę, pod wpływem jakiejś trudnej sytuacji. To jest człowiek, który mówi, jaki Bóg, jaki Kościół, jakie zbawienie, jakie stworzenie. Ja jestem Panem swojego życia i nic nie zmienię w swoim życiu. Przecież nauka wszystko wyjaśnia. Co wy mówicie? Co ty mówisz? Jaki Bóg? Zdarza się jednak, że chyba każdy człowiek w chwili prawdziwej trwogi zaczyna wołać o Boże. Bardzo powszechne są historie z okresu II wojny światowej, kiedy niezwyciężona Armia Czerwona parła na zachód, ale wcześniej uciekała na wschód. I ci krasnoarmiejcy, oficjalnie wyprani z religii, która była wtedy zakazana w szeregach Armii Czerwonej, czuwali nad tym oficerowie polityczni. Każde przyznanie się do bycia człowiekiem religijnym, wierzącym groziło karną kompanią albo czymś gorszym. Ale kiedy przychodziła chwila trwogi, może tego nie zobaczymy na historycznych filmach produkcji radzieckiej. Ci ludzie wołali Boże ratuj. Wszystko im się przypominało. A więc myślę, że każdy człowiek w chwili prawdziwej trwogi, nawet ten, który się go świadomie wypiera, w chwili trwogi może go wzywać. I taką osobą był faraon. Pamiętacie te plagi? Wszystkie po kolei? Pewnie nie. Kto pamięta po kolei? Mógłby wymienić? A, po kolei to nie. A nie po kolei? To też nie. Prawie czyni wielką różnicę. No to po kolei. Woda zmieniona w krew. Bardzo nieprzyjemne zjawisko. To musiało straszliwie cuchnąć. Przez 7 dni wody spływały krwią. Ludzie pragnęli wody. Potem z tej wody Nadgnitej, napsutej wyszły żaby. Być może było to dla nich idealne środowisko do rozwoju. Plaga żab rozeszły się po całym Egipcie. Czytamy, że były wszędzie. Może nam się wydać to zabawne, ale jeżeli tych żab jest kilka milionów i atakują Twój dom, to wygląda jak scena z dobrego horroru. Potem komary, muchy, pomór, bydła, wrzody na ludziach, grat szarańcza, ciemność ta egipska. A w końcu śmierć pierworodnych. I dopiero wtedy Faraon, właściwie już zaczął pękać, łamać się wcześniej, ale dopiero wtedy pozwolił skonfrontowany z Bożym Sądem, skonfrontowany z Bożą Wolą, pozwolił Hebrajczykom wyjść z Egiptu. Ale taka konfrontacja służy tylko sądowi. Tak naprawdę jego serce było nieprzemienione. To był zatwardziały człowiek. I to jest dla nas przykład człowieka, który zupełnie nie zgadza się z Bożą Wolą i w konfrontacji może na chwilę ugnie kark, ale wraca później do swojego życia do swoich celów. Jest nadal sam Panem swojego życia. To jest człowiek tego świata. Druga postać. Już bliżej Boga. Król Saul. Z punktu widzenia psychologii niezwykle interesująca postać. Złożona. Pierwszy Król Izraela. To człowiek wierzący. Wiedzący, że Bóg jest. Ba, nawet działający dla Boga. Aktywista. Możemy powiedzieć, przenosząc to na nasz grunt. Człowiek zaangażowany w kościół, człowiek o potencjale lidera, człowiek utalentowany, człowiek wybitny, ale przy tym wszystkim nieposłuszny i nieprzemieniony. Przypomnę historię opisaną w XV rozdziale pierwszej księgi Samuela: wojna z Amalekitami. Boże polecenie skierowane do Saula przez proroka Samuela było jednoznaczne: Słuchaj, pokonasz Amalekitów i zabijesz wszystko całe bydło, nie zostawisz przy życiu nikogo i niczego. Z jakichś względów ten trudny Boży rozkaz został wydany. Bóg miał swoje powody i Saul usłyszał ten wyraźny rozkaz z jakiegoś powodu, jak powiedziałem, bardzo radykalny, ale przetworzył to po swojemu. Czytamy, że zostawił on i jego ludzie najlepsze sztuki bydła. No bo żal im się zrobiło. Takie dobro. No szkoda. A co to zmieni? No pokanaliśmy Amalekitu, Proszę bardzo. Król Aga klęczył moich stóp. Czego jeszcze więcej trzeba? Jeżeli zajrzycie do wersetu 24, 15-24, tam Saul w rozmowie z Samuelem obnaża swoje serce, odkrywa powód i mówi tak. Och, rzeczywiście, Samuelu masz rację, zgrzeszyłem. Zrobiłem źle, ale wiesz co? Bałem się ludzi. Król, lider, Sługa Boży. Mówi, bałem się ludzi. Wiecie, chciał być takim dobrym królem, który nie konfrontuje swoich ludzi z Bożą wolą. Z trudną Bożą wolą. I mówi, chcecie? No, no dobrze, no dobrze, niech Wam będzie. W rozmowie z Samuelem tłumaczy, ale myśmy to dla Pana zachowali. Tak jeszcze motyw religijny tu wrzuca. Myśmy dla Pana, my chcemy z tego ofiarę złożyć. Bóg mówi wyraźnie wtedy o posłuszeństwie, które jest ważniejsze niż ofiara, niż intencje człowieka. Lęk przed ludźmi, aby im się nie narazić. I wiecie, to później wracało w życiu Saula wielokrotnie. Szczególnie w relacji z Dawidem. Następne pokolenie, drugi król Izraela. Nieufność, zazdrość. Wystarczyło, że Dawid wrócił ze zwycięskiej wyprawy wojennej. Dziewczyny zaśpiewały piosenkę. Pobił Saul gromady, ale Dawid miriady. Czyli znacznie więcej. To był powód, dla którego Saul... Stał się nieufny, właściwie był, dał wyraz swojej nieufności, lękom, zazdrości. I powiadam wam, zaprawdę powiadam wam, że niejednego w Kościele to zniszczyło. Niejednego tak zwanego zwykłego członka zboru i niejednego lidera, starszego pastora. Nieufność, zazdrość. Saul był, jest symbolem, obrazem człowieka, który w konfrontacji z Bożą wolą, nie wytrzymuje próby, mimo kościelnej aktywności. Mimo pewnych działań, które podjął dla Boga, w imieniu Boga, ale w swoim wyobrażeniu. Narzędziami konfrontacji dla Saula byli Samuel, a później Dawid. Saul nie poddał się Bogu. Nie poddał Bogu swoich kompleksów, swoich lęków, swojej gwałtowności, swojej wybuchowości, swojej nieufności. Wiecie, to jest balast, który spowalnia nas zatrzymuje, a w końcu niszczy, jeżeli nie oddajemy Bogu tych rzeczy. Gniew, nieufność, wybuchowość, lęki, kompleksy. Każdy z nas ma jakieś kompleksy. Miał takie pewne poczucie, że w czymś nie jestem idealny, nie jestem najlepszy. Jeżeli nie masz żadnych, nawet bardzo malenkich kompleksów i poczucia, że w czymś nie jesteś najlepszy, to znaczy, że jesteś narcyzem i megalomanem, a to jest chyba jeszcze gorsze. Więc sprawdź dokładnie swoje serce. Trzeci obraz to Dawid, ten, o którym już wspomniałem. Zupełnie inny obraz. Obraz człowieka szczerze kochającego Boga i oddanego mu całym sercem całym sercem Boże, kocham Ciebie, śpiewam Ci pieśni, o jaki piękny nowy dzień wstał. Jutrzenkę obudzę, Panie, a Ty działaj swym mocnym ramieniem nad moim życiem i królestwem, które mi powierzyłeś. O Boże, chwała Twoja, wypełnia całą ziemię, aż pod niebiosa sięga. A łaska Twoja nie ma granic. To jestem ja, Dawid. Taką pieśń napisałem i zaśpiewałem. Miły piewca, Pana w Izraelu. Ach, moje serce oddane Panu. No właśnie, serce. Serce. Co z tym sercem? Wiecie, bo Jeremiasz w 17 rozdziale pisze nam, że serce człowieka jest podstępne. Zepsute. Bardziej niż cokolwiek innego. A Salomon w przypowieściach pisze czujniej niż Wszystkiego innego, czujnie niż czegokolwiek innego, Strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Podstępne i zepsute. Płata figle. Mówimy serce, nie, nie sługa. Zwariowało, oszalało moje serce. Piosenka mówi nam, trzeba je strzec najczujniej. Kochamy Boga, służymy Mu, śpiewamy pieśni chwały. Modlimy się. Odnosimy zwycięstwa w naszym życiu. On nam błogosławi. I wierzymy, że naprawdę nic nas nie zatrzyma na drodze do nieba. Nikt i nic. Wypoczywamy. W Panu. Albo tak się nam wydaje. I wtedy przychodzi ten moment. I wtedy przychodzi ten moment wypoczynku na tarasie. Wysprzęglony mózg pracuje w trybie jałowym. Serce wskakuje na wysokie obroty. Przejmuje kontrolę. Owszem, tylko na jakiś czas. Wracamy przecież do Pana. Na krótko, no tak, ale to krótko czasami wystarczy, aby wyrządzić krzywdę. Aby zrobić coś, co może mieć może i nawet nieodwracalne skutki. Kłótnia, z której nigdy nie wyszliśmy. Zerwana relacja. Czyjeś łzy. Ból. Przecież to była tylko chwila. Chwila może decydować. Nawet o wieczności. Ach, przecież jestem nowym stworzeniem. Mam czyste serce ale ono szaleje i robię coś głupiego. I wtedy zazwyczaj bywa, że... No nie, może nie zazwyczaj, ale bywa, że nie pokutujemy na czas, ale tuszujemy sytuację. Ach, lepiej, żeby nikt się nie dowiedział. Ale ludzie już wiedzą. Wiecie, o tej sytuacji, którą, której dopuścił się Dawid, to znaczy morderstwo z premedytacją, cudzołóstwo najpierw, wiedzieli jego... Najbliżsi współpracownicy przecież widzieli co się dzieje, posyłał sługi, to, to nie było gdzieś robione w, w szeptem w jakichś podziemiach, ale wiecie to był król, no, królowi uwagę zwrócić dość ryzykowne może to być, no, kto by się chciał z królem konfrontować, to nie było tak jak dzisiaj, że wiecie sądy, demokracja, nie, król był panem życia i śmierci poddanych, jego wyrok był zobowiązujący, król powiedział i tak miało być. I wtedy przyszedł jeden, natchniony przez Boga, prorok, Natan, narzędzie konfrontacji, który miał odwagę powiedzieć Dawidowi, jak Bóg to widzi. To jest druga Samuelowa, rozdział 12, gdybyście chcieli tam zajrzeć. Wiecie, to wychodzi, te błędy, postawy, błędy serca wychodzi. Ludzie, którzy są blisko ciebie, zauważają. Czasami są zdziwieni, czasami są w szoku, czasami nie wiedzą, jak się zachować. Czy na ten temat rozmawiać, czy nie. Czy temat pogłębia, czy zostawić to biegowi czasu? Ostawiamy to Panu często, rozmawiamy. Nie chcę mówić, jak masz się zachować. Natomiast wiem, że Bóg ma narzędzie konfrontacji. Tym narzędziem w tej sytuacji był Natan. I wiecie, w tej rozmowie, to jest bardzo ciekawe, Dawid wyprorokował sobie karę. Natan opowiedział mu historię o człowieku, który miał owieczkę. I którą bogaty kupiec zabrał, tak? została zjedzona to była tylko bajeczka, historyjka, ale Dawid przecież miał czułe serce i ta historia go tak zdenerwowała tak jak czasami oglądamy jakiś film, który nas denerwuje, jakaś niesprawiedliwość się dzieje i myślimy sobie ich wszystkich należałoby powystrzelać tych bandytów dobrze mówię? mamy takie uczucia. Tak? bo to jest tak zrobione, wyreżyserowane żeby wzbudzić nas te emocje doskonali psycholodzy nad tym pracują czasami to chyba nawet psychiatrzy i to się gdzieś nas budzi i byśmy bez litości ich wystrzelali w tym filmie. Więc nie chcę mówić, jak mamy się zachować, ale Dawid w gniewie zawołał. Co za podły człowiek, w czwórnasób zapłaci. W czwórnasób zapłaci. Czterech jego synów zginęło. W sposób brutalny, w sposób gwałtowny. Czwórka jego dzieci w czwórnasób zapłacił. Zgodnie z tym, co podyktowało mu jego serce. Dlatego powiem tak, nie czekaj na swojego Natana. Załatw to z Bogiem jak najszybciej sam, nie zwlekając. Bo możesz wypowiedzieć albo usłyszeć coś, co będzie bardzo trudne dla Ciebie. Narzędzie konfrontacji. Pozwól, żeby Bóg sam tym narzędziem był jak najszybciej. Przykładów konfrontacji jest dużo więcej. I w Starym, i w Nowym Testamencie. Na przykład Pan Jezus i Faryzeusze uczeni w Piśmie, te dialogi między nimi Słowa, których użył Jezus, groby pobielane, Jan i Herod, również konfrontacja, Jezus i Piotr, Jezus musiał Piotra strofować, to chyba najbardziej dobitne stwierdzenie z ust Pana Jezusa, tego miłosiernego mistrza, który mówi do Piotra, pamiętacie, idź precz kto? Szatanie, jak ja bym tak powiedział do kogoś z was, miałbym kłopoty i rada zboru by musiała się zebrać żeby wyjaśnić, co ten brat miał na myśli, bo przecież przesadził, przesadził, zdecydowanie, tak. Bracie bardziej łagodnie. No tak, pewnie tak, bo sam nie jestem idealny, no to pewnie nie mam prawa tak mówić. No ale Jezus tych słów użył. Paweł również konfrontował samego siebie, na przykład z kościołem w Koryncie. Wypominał im to, że oni go nie szanują. Pisał, niektórzy z was mówią, wygląd lichy, mowa do niczego, te opinie docierały do niego. Mówi, jak możecie, jak przyjadę, to wam pokażę. Pokażę wam, kto tu rządzi. Naprawdę, tak pisał. Mam władzę, której nie chcę nadużywać, ale wy mnie do tego prowokujecie. Chodzi o to, że Bóg ma swoje narzędzia konfrontacji, które, uwaga, nie zawsze nam odpowiadają. I to jest najbardziej bolesne i najspanialsze. Bo jeżeli, jeżeli Bóg używałby tylko tych, którzy nam odpowiadają, są dla nas mili, byłoby cudownie, wspaniale. Ale tak to bywa, że Bóg używa tych, Narzędzi, które nie budzą naszego entuzjazmu i musimy najpierw pokonać opór wobec narzędzia, aby być skonfrontowani z tym, co Bóg do nas chce powiedzieć. I od nas zależy, czy te narzędzia zaakceptujemy, czy odrzucimy. I konfrontacja nie jest miła, ale jest uzdrawiająca, jeśli dobrze do tego podejdziemy. Księga przypowieści Salomona 27, wersety 5-6. Przypowieści rozdział 27, wersety 5-6. i Czytamy tam, lepsza jest jawna nagana niż, Biblia warszawska mówi, nieszczera miłość. Lepsza. W jakim sensie lepsza? Tak jak w czasie choroby, lepsza jest gorzka tabletka niż słodka czekolada. Nie czytamy, że jest smaczniejsza. Czytamy, że jest lepsza. Jawna nagana niż nieszczera miłość. Wiecie, nieszczera miłość utrwala złe zachowania. Ponieważ w imię źle pojętej miłości nie konfrontujemy kogoś, i nie pozwalamy też czasami skonfrontować samych siebie. I kolejny werset, szósty. To zabrzmi mocno. Razy przyjaciela są oznaką wierności. Pocałunki wroga są zwodnicze. Przyjaciel, który jest w stanie poważnie i konkretnie z Tobą porozmawiać jest prawdziwym przyjacielem, któremu zależy na Tobie. I znów tego nie lubimy. Polimy, żeby życie przebiegało nam gładko, bezkonfliktowo. Mam bardzo... Poważną wiadomość tak się nie da. Nie ma takiego modelu w Piśmie Świętym. Często bywa tak, że szukamy przyjaźni u tych, którzy zaspokojają nasze emocjonalne potrzeby tylko i wyłącznie. Bo potwierdzają, że jesteśmy fajni i nie musimy nic zmieniać w swoim życiu. Szukamy bardzo często akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Szukamy osób, które nie stawiają nam wymagań, nie gniotą nas w jakiś sposób. Szukamy tylko takich. Fajnych, miłych i przyjemnych, z którymi się pośmiejemy, miło spędzimy czas, poklepiemy po plecach. Słuchajcie, takie relacje też są potrzebne. Też, ja nie mówię, że mamy odrzucić te relacje, ale, ale jeżeli ograniczamy te relacje tylko do osób, które zaspokajają ten nasz emocjonalny głód, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa, a odrzucamy relacje tych, którzy stawiają przed nami jakieś wymagania, z którymi przebywanie, czy których słuchanie, czy których usługa może nas rozwinąć, rozciągnąć, to jest to niebezpieczne. Potrzeba może zaślepiać. Naprawdę potrzeba może zaślepiać, kochani. Może stać się jedyną myślą, jedynym tematem naszego myślenia. I wszystko, co jej nie dotyczy, jest pomijane, traktowane jako nieważne. I to jest taki rodzaj zaślepienia, który powoduje, że nie szukamy trwałych rozwiązań, ale szukamy ukojenia bólu. Ktoś nas obraził, uraził. Ach, płaczę, przytul mnie. Dobrze, przytulę cię, ale posłuchaj. Zróbmy coś z tym, bo nie możesz pozostać w tej urazie. Ach, nie mów mi o tym, tylko mnie przytul. Ja potrzebuję ciepła i miłości. Tak, potrzebujesz ciepła i miłości, ale potrzebujesz też uzdrowienia swojego serca. Ach, zostaw mnie w spokoju, nie rozumiesz mnie idę szukać dalej tych, którzy będą mi naprawdę współczuć, a nie czegoś ode mnie wymagać. Kiedy coś Cię boli, tabletki przeciwbólowe nie są prawdziwym rozwiązaniem. One mają Ci pomóc przetrwać do wizyty lekarza, u lekarza. Jeśli Cię boli ząb i boli ci już drugi rok, nie będę klepać się po ramieniu i nie będę Ci proponować kolejnych tabletek przeciwbólowych. Nakrzyczę na Ciebie, i zobowiążę Ciebie, że masz w tym tygodniu iść do dentysty. I będę w tym surowy i stanowczy. Nie popuszczę, bo mi na Tobie zależy. Rozumiemy to? Bóg pragnie umieścić w naszym życiu narzędzia konfrontacji, które nie tylko nie uśmierzą naszego życiowego bólu, ale nawet trochę go rozgrzebią. Dotknął go, a to boli. Wiecie, kiedy ropieje rana, kiedy boli ząb, kiedy coś dolega i ktoś dotyka tego, to boli. Ale to jest świetna pozycja wyjściowa do tego, aby coś z tym zrobić. Szukanie ludzi przynoszących jedynie chwilową pociechę, chwilową ulgę może spowodować wiele problemów. Posłuchaj takiego zdania. Nie każdy, kto Cię akceptuje jest Twoim przyjacielem. Nie każdy, kto Cię krytykuje jest Twoim wrogiem. Czy jesteśmy otwarci na to, aby to... Wiesz, teraz nam się łatwo tak kiwa, mm, amen, mówimy... Ja wiem, sam bym tak się zachował, pewnie. Ale właśnie w praktyce, w dniu, w chwili, kiedy to następuje. Jaka jest nasza pierwsza reakcja? Burzymy się. Zapominamy o tym zdaniu. I musi jakiś nastąpić przełom, aby przyjąć, zaakceptować narzędzie konfrontacji. I każdy musi zdecydować, czego naprawdę pragnie. Żeby mniej bolało, czy żeby być zdrowym? W duchu, w emocjach, w psychice, czy też w fizycznym ciele. Jeżeli ch chcesz Osiągnąć sukces w Bogu, sukces w Panu. To jest piękne słowo, sukces w Panu. On widzi to trochę inaczej niż my. Bo dla nas sukces, wiecie, my mówimy Boże, sukces i już tutaj sobie rysujemy, czy wyświetla, projektujemy, wyświetlamy sobie przejawy tego sukcesu. To, to, to, to, to. to. Mm. Pan patrzy z góry i mówi no dobrze, no coś z tych rzeczy na pewno tak, ale są dużo ważniejsze. Właściwie dobierajmy przyjaciół i narzędzia konfrontacji. Rozmiar naszego szczęścia jest uzależniony od tego, kogo słuchamy i komu się poddajemy. Nie porzucaj dobrych przyjaźni, nie porzucaj dobrych relacji, ale nie stroń od tych, którzy w trochę inny sposób wskażą ci Bożą drogę. W jakiejkolwiek dziedzinie masz kłopoty, masz trudności. W jakiejkolwiek sytuacji jesteśmy, czy potrzebujemy wsparcia, znalezienia przyjaźni, ktoś szuka męża, ktoś szuka żony, czasami w kościele ktoś jest takim narzędziem konfrontacji. Lider, brat, siostra, czepialski pastor. Kochani, to dotyczy nie tylko takich naszych osobistych zmagań i wyzwań, które dotyczą naszego charakteru, ale też na przykład pewnych poglądów, sytuacji, które przetaczają się przez chrześcijaństwo, przez chrześcijaństwo, przez Kościół. Zechciej posłuchać tego, kto myśli trochę inaczej. Wiecie, dzisiaj są takie gorące tematy. Jakiś czas temu gorącym tematem było zjawisko nazywane ruchem stawienników. A jeszcze wcześniej tak zwane Toronto Blessing. Niektórzy wiedzą, wiedzą o czym mówię. Takie kontrowersyjne jakieś ruchy, powiedzmy zachowania, które wywoływały w Kościele fale dyskusji. Ludzie byli konfrontowani z tym. To było gorące. Niektórzy od razu negowali wszystko. Niektórzy wchodzili ślepo we wszystko. Myślę, że Bóg przez te sytuację prowadził Kościół do konfrontacji, do ozdrowienia, do tego, aby złapać równowagę aby uchwycić coś cennego, a zostawić coś, co nie było od Niego. Dzisiaj takimi gorącymi obszarami, o których Kościół debatuje, jeżeli spoglądasz na jakiekolwiek chrześcijańskie fora dyskusyjne, jest na przykład temat LGBT, ich stosunek Kościoła do nich, ich do Kościoła, jak traktować ich w Kościele. To jest gorący temat. Ludzie przerzucają się argumentami, wiecie, czasami zrywają znajomości. Z powodu tego, że nie chcą się wzajemnie słuchać. Służba kobiet w kościele jest również tematem, który jest gorąco dyskutowany. Są jeszcze inne. Skonfrontuj się z różnymi opiniami. Skonfrontuj się z różnymi poglądami. Może utwierdzi się w przekonaniu, jakie masz. I powiedz: Boże, dzięki Ci, że dałeś mi swoje światło. A może coś zmienisz. Jezus powiedział, dochodźcie, sądźcie sprawiedliwie. Pismo mówi, dochodź do prawdy, dochodź do tego, co jest dobre, miłe, doskonałe. Rozeznaj, ćwicz umysł, władze poznawcze przez używanie, rozmyślając na te różne tematy. Rozszerzaj serce. Być może konfrontowani z czymś, z jakim zjawiskiem sytuacji musimy zmienić swoje podejście. Być może. Sprawdzajmy to. I gdy już kończę, narzędziami konfrontacji mogą być też okoliczności, niekoniecznie ludzie. Ludzie są najczęściej, ale to może być... Zepsuty samochód, ciemną nocą z dala od domu. Zdarzyło wam się? Pytanie od razu. Dlaczego ja? Dlaczego teraz? I dlaczego tutaj? Nic mi nie pasuje. Ani ja do tego nie pasuje. Ani to miejsce, ani ta godzina. Dlaczego? Dlaczego moim maluchem znalazły się w rowie, bo była gołoleć? Jeszcze ktoś sobie kolano obił. I wyciągali mnie z tego rowu panowie z pobliskiej pijalni piwa. Tu w Czadrowie ale było mi wstyd. Dlaczego ja? Dlaczego oni? Dlaczego? Ciemno, zimno go woleć. Nie wiem. Ale wiem, że wyszło mi to na dobre. Wiecie, normalnie jako święty człowiek taki pobożny powinienem powiedzieć, stop, panowie, tylko nie wy. Przecież wy jesteście po czterech piwach, albo pięciu. Nie będziecie nawet dotykać mojego namaszczonego samochodu, który jest darem od pana. Nie Oczywiście, że nie zrobiłem. Się ucieszyłem że w ogóle faceci, wiecie, takie osiłki wyszły. Pół minuty, a to było na asfalcie. Jeszcze im podziękowałem. No. Powiedział, nie ma sprawy. Nie ma sprawy, kolego. To samo mógł powiedzieć Eliasz. Kiedy kruk przyleciał z mięsem, Eliasz mógł popatrzeć na kruka, przewertować pięcioksiąg i znaleźć werset. Kruk to zwierzę nieczyste. Nieczyste zwierzę mi przyniosło jedzenie. Chwila, chwila. Nie, nie, nie, nie. nie. Pan był konfrontował Eliasza. Z jego religijnością. Tak, w zakonie, w prawie to było zwierzę nieczyste, którego nie wolno było jeść, ale całe stworzenie jest stworzeniem Bożym. I Bóg może użyć każdego, każdego stworzenia, tak jak zechce. Tak samo Piotr skonfrontowany był z widzeniem tych rzeczy nieczystych na płachcie, która opadła z nieba. Ale on swoją swojej religijnością przenigdy, nie, nie, nie, nigdy jeść tego nie będę. Bóg mówi, co ja oczyściłem, co Bóg oczyścił, ty niemniej za nieczyste. A więc narzędziami mogą być też okoliczności. Albo dziki na drodze. Pod strzegomiem. Gdzie jest ten grad? Pięć dzików na masce. Grzesiu, to było przyjemne, miłe, fajne? Bardzo ładnie to powiedziałeś. Zaskakujące. No to na pewno. <grystanie> no dla dzików zdecydowanie. Chyba gorzej na tym wyszły. Ale dlaczego? Jadę z żoną, z córką. Ciemno, daleko od domu. Ręce opadają. To może być zła pogoda, choroba, brak pieniędzy. I powiadam wam, że zgodnie z tym, co napisano, są to chwile godne najwyższej, najwyższej radości. Radości, tak jak pisał Jakub. Za najwyższą radość poczytujcie sobie to, bracia moi, gdy rozmaite próby doświadczenia. Radość. Właśnie wtedy, gdy konfrontowani jesteśmy z narzędziem, które nam nie pasuje, nie pasuje nam nic, ani osoba, ani czas, ani miejsce, nic nam nie pasuje właśnie wtedy. Wiedz, że Bóg okazuje ci szczególną troskę. Bo On wtedy jest w stanie coś zmienić, wyprostować, wyprowadzić się na prostą. Uzdrowić twoje serce, uzdrowić twój charakter, uspokoić twój temperament. Cokolwiek jest ci potrzebne, to właśnie wtedy. Nie w chwilach słodkiego wypoczynku na tarasie. Te chwile dotykają obszarów, gdzie nie ma Jezusa. A jest gniew, niecierpliwość, frustracja, narzekanie, biadolenie. To tak jak Izrael na pustyni. Gdy brakło wody, biadolenie. Była woda. Gdy brakło mięsa, jest mięso. Dalej biadolenie. Wrogowie, biadolenie. Wtedy widzimy, jacy jesteśmy naprawdę, gdy jesteśmy konfrontowani z prawdziwymi trudnościami. Nie uciekaj. Proszę Cię przed narzędziami konfrontacji. Dziękuj za nich, za nie, bo ich obecność świadczy, że wciąż mamy szansę, by zbliżyć się do Jezusa. I ja nadal zadaję sobie to pierwsze pytanie, które postawiłem dzisiaj. Czy jestem czy naprawdę jestem jakimś narzędziem konfrontacji dla kogokolwiek z nas? Nie odpowiadajcie, bardzo Was proszę, nie, nie zależy mi na tym. Ale to jest pytanie, na które chciałbym w naszym życiu, w naszej wspólnocie widzieć prawdziwą odpowiedź błogosławionej niedzieli i udanej konfrontacji.